Latwaro rozjebałeś, kurwa, plan, wszystko. Bo miało to wszystko być, kurwa, tak powinno być, kurwa. Teraz co innego, ja mam wykład pieniądze, kurwa. Wiedzą są też, że teraz nie mam pieniędzy. Dopiero w marcu, kurwa. I teraz, kurwa, myślę, skąd, komu, od kogo pożyć pieniądze, kurwa. Łatwo ci mówisz, że. Sam se zamontujesz, kurwa To nie jest takie łatwe Jakbyś zobaczył I wierdzenie tego, że to, to nie jest takie łatwe Ja masz tyle pieniędzy, piętaszne złotych, To wysi kurwa mi To ja um, kupię haki i tyle A nie, pierdolenie mi Bo pierdol, że Dziecię, przepraszam. Sorry, że tak mówię, ale sorry te haki mógł, muszą być długie bo tam jest boże razy w tym sensie, że to nie jest jest ściana jest tego to nie jest takie grondy że ja i wiem co ja i po prostu ja już myślę od kogo pożyć pieniądze źle jest rozjepane pieniądze w tym sensie, że Zamiast 550 powinien być więcej, żeby to było ręce i nogi. A teraz chuja wychodzi. Dopiero to, to wszystko. Już wolałem samemu wziąć, żebyś przesłał pieniądze i samemu w ciągu dwóch tygodni bym miał meble, a nie ponad miesiąc, kurwa. Jeszcze dodatkowe koszty na haki i montowanie, kurwa nieraz, nie dwa mówiłem na streamie na live na fanbezu Pamiętam, że nie zawsze mam czas a wiem, że wchodziłeś to kurwa to powiedzieć kumać że nie zawsze mam czas no, ja myślałem, że będziesz wiedział o tym na ten temat nie wiem, no szkołki rozporowe to muszą być dwunastki. Minimum 12 bo naprawdę nie przebije to to wszystko. Nie wiem, no po co źle zagrałeś, źle to było zrobione. Ja ci mówiłem wcześniej. Daj się spokój z tymi fillowymi meblami. Jako już meble do kuchni, to nie odpierdol, tylko z pomyśle i to wyszło teraz przepraszam gówno, a nie meble ale mam burdel w domu mama już jest skurwiona. no nie wiem no jak to jak rozwiknąć tą sprawę to nie wiem to ja to, zebraliśmy pieniądze no, dobra byśmy byśmy odpuścili filową, byśmy ustali co i jak i byśmy inaczej zagrali ja dzisiaj na. nie dzisiaj wczoraj na Fammechu wystawiłem zdjęcia z samym meble. No i co? Czy nie, nie wchodziłem u mnie na moim Fanmedchu? Jeszcze nie dosyć to co yy, na streamie któryś pisał, że to ludzie będą mentować nam. No to. to sam oszukałeś iny, innych ludzi teraz, przed chwilą, właśnie. Sam oszukałeś ogólnie kiszone mery i inne rzeczy, widzisz? Sam przed chwilą oszukałeś, bo sam na szczęście z tymi napisałeś na trzecie, że przyjadę i będę montować. No nie ma sprawy, ale to chodzi o to fakt, że napisałeś na czacie, na streamie, że przyjadą w którzy zmontują. Bo ktoś tam się pyta, żebym zrobił z tym, jak się montuje szafy w kuchni. Sam napisałeś na streamie, na czacie. Tak, tylko chodzi o to, że 550 zł. Ech, kurwa, jak ci mam tłumaczyć. Kurwa, macie Ci mówię tyle razy Powinieneś między wysłać pieniędzy 550, 550 zł Jest, Jeszcze sam powiedziałeś, Że na paipaju Czy tamtego mamy jeszcze 3 Tak, tylko dam ci i jaką mamy kwotę już? Teraz 196 zł No i gdzie jest, jest 250 zł, żeby było. No to właśnie kurwa. Ale chłopie to się wysyła więcej pieniędzy. A nie. Zawsze musisz mieć rezerwy kurwa. Ja jestem tak, kurwa, nauczony, że zawsze muszę mieć jakąś rezerwę, pieniędzy. Tak jak na przykład, moi rodzice mnie nauczyli, że na przykład, mam pokupować tyle, więcej mi dają więcej pieniędzy, bo nie wiadomo co i jak. Musi być rezerwa, kurwa. A nie, do no, że wystarczą 550 zł. I się i chuj z tym, tak? Rezerwa musi być, kurwa. Słuchaj, chłopie. Chodzi o to. To co zrobiliśmy wcześniej, o w wcześniej. Ty powiedziałeś, że reszta tam została tam chyba 30 zł. To dlaczego, kurwa, nie wysłałeś? Różne te pieniądze Tylko są zatrzymane W tym sensie, że, że Nie no teraz kurwa, chłopie Ja, nie no ja chcę ci wytłumaczyć chłopie Kurwa Skurwa, ja nie wiem co ja mam ci powiedzieć To ty Chłopie, masz podróż na paypala, nie ja na Paypal... a dwa miałeś załatwić konto, żeby na goście konto wchodziły Paypala. No to właśnie. No o czym teraz przed chwilą gadamy. Chłopie, ty nie sprawdzaj w internecie, bo internet, a rzeczywistość jest duża różnicą. Od tego zawsze. W internecie to... Piszą, jak piszą. Jak zawsze coś chcę kupić, to wolę iść do sklepu niż przez internet. A ty się nauczyłeś, że przez internet wszystko. I wyszło to wielkie gówno, A uwierz, uwierz, mi, że chłopaki z, z Osmana, którzy pracują tam, tam gdzie na Parkowej, to uwierz mi, że w ciągu, Tygodnia byśmy mieli meble nie za taką cenę jaką ty, ty z, y, na to y, zapłaciłeś by na fakturze. Uwierz mi! I zaraz, zaraz ci, y, goszka, y, y, zaraz ci podam, ile ty zapłaciłeś za y, meble. Ja ponad połowę bym zapłacił za te meble, y, które. Ty zamówiłeś ponad mniejszość, a ja bym miał w ciągu tygodnia lub dwóch tygodni. I bez pistolenia w tym secie, bo chłopaki z Rosmana pracowali tam i wiedzą, co ja. Chodzi o to, że po prostu nie, nie chodzi o to, że masz mi dać hasło chłopaki z wieża Rosmana. Tylko chodzi o to, że po prostu chłopaki z Rozpana też pracowali tam gdzie jest Black, Ład, Ład tego typu po prostu za tą cenę, którą jest to byśmy o połowę mniej zapłacili a słuchaj, jakby jak było zamówienie wcześniej w tym sensie w roku 2018 roku, a to były czyszczenie magazynów były różne rybaty. no, to było czyszczenie magazynów i po prostu byś w rabacie awiem jej zapłacił a nie tyle chodzi o to nie zgadzam na ciebie winę, tylko chodzi o to że jak było ustalone, tak ustalone, że montaż przywożą transport, montują to, tego, to bym się nie wściekł. O tego zaczął. Ale chłopie, jak wysłasz ten, o tego zaczął, że powinien trochę więcej. O tego zaczął, że ja zacząłem pracować. O to zacząć. Ale na chuj kurwa yy... dwonić do kości mamy, później w drugą stronę, kurwa. I, chłopie, no, albo w tą, w drugą stronę jedziemy. Tak widzisz chłopie? Sam kurwa pierdolisz nasze plany. Ty byś chciał karaoke z dźwiękiem, tu, omega Chuje z tego wyjdzie Bo mnie wkurwiłeś Bo byś chciał A ile razy ci prosiłem, żebyś blokował ludzi Ja w... i przed wczoraj siedziałem w autobusie i blokowałeś. Odblokowałeś ludzi ty kurwa ty bili, Którzy wyzywają Widzisz sam do tego doczynia się no dobra, no ale Gośka ci wysłał jakie są wymiary nie, nie pamiętasz? jak Gośka po pierwsze, nie mądru się tylko po prostu sam zjebałeś 550 zł wysłałeś zamiast więcej wysłać widzisz? sam sobie robić pet na szyję. Ty byś chciał omegle zrobić. Mam to w dupie tym amegle A dwa, nie robimy streama sprawy karaoke. Czyli karaoke w karaoke. Bo ty masz wątę tego, chuj z tym i z tym. Dwa żywy. Żeby wam dwa złote ale kurde na srymach i było grube pieniądze a ty chłopie zaczęłeś mieszać a zażyliście się wchodzić na y, sprawie zarabiania i chuja dlatego wysłuchuje się sławę omegla inne rzeczy, my ustalamy zasady teraz, ale chłopie, jest kuchnia zrobiona, wystawiamy meble, o co ci teraz biega, okap jest ściągnięty, o co ci biega, to to teraz musimy ściągać to wszystko, bo tobie się kurwa nie chciało więcej pieniędzy wstrzymać? Tylko dla siebie do kieszeni? No bo ja widziałem jakie są ceny Tylko to jak ty kurwa patrzysz przez internet Czubię jeden To jak... Ja tym porowanie internetem a rzeczywistością. W sklepie są inne ceny niż w internecie Co... Yyy... Od tego zacząć yy. W tym sensie, słyszę, ja myślałem, że ty kumasz pomiędzy internetem o rzeczywistością. Że w internecie piszą pstury, a rzeczywistości co innego jest. A jakby poje... normalne, jakbyś pojechał do Kastoramy i zobaczył włosy, to byś wiedział, nie kurwa? Ja wiedziałem ile kosztuje. Ja wiedziałem. Z tego powodu, że po prostu... Chłopie. Ja wcześniej już sprawdzałem. Dwa miesiące temu. Sprawdzałem sobie ile kosztują. I im więcej. A ty, chłopie wystawiliście mi tyle pieniędzy. Ja wiedziałem, że nie wystarczy na to. Od tego zacząć, że ściany są nierówne. Od tego zacząć. Trzeba było docinać to wszystko. W ciągu dwóch tygodni byśmy mieli meble. A to ponad miesiąc, kurwa. To, to z Niemiec, z Szczepanii, czy z Szwecji, kurwa, meble? Ogań się trochę lekko. Nie ma co tłumaczyć tylko myśl. Skąd wziąć pieniądze? Na montaż, bo ja kurwa nie mam czasu, żeby to montować. Sam, sam propozycję puściłeś. Sam do tego doczyniałeś się. Na chuj mam dzwonić? Teraz ty kurwa spiejasz piwo. Nie, nie ja, tylko ty. Sam sobie na piwa, sam sobie spi teraz. No mam nadzieję, nie dzisiaj, tylko jutro, nie, nie jutro, tylko dzisiaj. To jest prawda. Sam kurwa zaproponowałeś zmontażu. Ja ci mówię, daj sobie kurwa spokój logo. O tego zarześ. Ale nie, chuj. Ty lachy na to kładziesz. Wszystko ty oglądasz i chuje wychodzi. Od tego zacząć, że ty, kurwa, dzwonisz, to odmawiasz. Mi, ja, ani ja, ani Gośka, na to łapy nie będziemy kłaść, Bęsk. A dwa, to co, mam tym chłopakom dać dupę, żeby mnie wyrochali, żeby to zrobili? No chyba, chyba jesteś nienormalny, wiesz? To znaczy, że ja jestem kurwą dziwką, tak? Do ruchania. Po prostu my do... do tej...